Tak, w sposób, do rozważenia fragment Christów do Rzymian 10 rozdział 15 wiecznia. A jak mają zwiastować, jeżeli nie, zostało, nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, mówi bowiem Izajasz. Panie, któż uwierzy w, zwiast, w zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie ze, przez słowo Chrystusowe. Ale mówią, czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozległ się ich głos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 jeśli mówimy o tym o tych pięknych nogach jeszcze, 15 wiersz chciałem jeszcze raz przywołać ten, to zdanie z listu do Efezjan mówię jeszcze raz dlatego, że to zeszłe środy już cytowałem Efezjan 6 rozdział, 15 wiersz. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A więc być, mieć buty na nogach, żeby głosić Ewangelię, to znaczy być gotowym. Jeśli tak dla przykładu można powiedzieć, jeśli jestem w domu na skarpetkach, czy też w kapciach i nagle muszę wyjść na dwór, no to... Najpierw muszę zdjąć kapcie, założyć buty. Jeśli sznurowane, to jeszcze dłużej. Dopiero mogę wyjść. Natomiast tutaj jest coś takiego, że te, no... te buty już są na nogach. Jeśli jestem w butach w domu, to w każdej chwili mogę od razu wyjść na dwór. To jest takie porównanie użyte po to, żeby powiedzieć, że człowiek wierzący powinien w każdej chwili być gotowy zacząć mówić o Bogu. I rozmowa jest, obojętnie o czym, o pracy, o sianiu i zbieraniu, czy może o cenach, może o polityce. I w każdym momencie człowiek wierzący, oczywiście ma dar większy lub mniejszy w tym, to prawda, ale powinien być gotowy, żeby coś, coś z Biblii, czy coś z Bożego punktu widzenia, móc wtrącić do tej rozmowy. Czasem może być to nagle pytanie, jak to ostatnio akurat było w, w czasie śniadania w pracy, kiedy nagle ktoś się zapytał, a wy nie obchodzicie świąt. No i nagle znalazłem się w sytuacji takiej, że przy stole ileś tam osób siedziało, musiałem się umieć wytłumaczyć z tego, właściwie nie tyle dlaczego nie, nie obchodzę, ale właściwie żeby powiedzieć o co chodzi w tych świętach że to chodzi o Chrystusa, o Jego zbawienie i że ja się cieszę z tego zbawienia. Jeśli ktoś świętuje te święta i się cieszy swoim zbawieniem, no to niech nie obchodzi. Nic nie mówiłem przeciwko temu, ale o to chodzi w tym wszystkim, żeby móc zawsze w każdym momencie być gotowym mieć to właściwe słowo we właściwym czasie. To jest tak jak ten pocałunek w usta, jak mówi Salomon. Te właściwe słowo we właściwym czasie. I rzeczywiście yy, wszyscy możemy yy, być pewni, jako każdy nowonarodzony człowiek, że jesteśmy posłani. Że nie tylko ewangelistów Bóg posyła, tych, którzy mają szczególny dar, ale każdy człowiek wierzący jest posłany do tego, jest wezwany, żeby szedł i przekazywał dalej tę dobrą wiadomość. Ale widzimy to w następnym wierszu, nie wszyscy dali posłuch dobrej nowiny. I dalej jest cytat z Izajasza. Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Czyli mamy e, najlepszą możliwą wiadomość, taką można przekazać. E, możemy mieć najlepszy sposób nawet na to, żeby to przekazać. Możemy z całego serca chcieć to przekazać. A jednak widzimy, że wcale to przyjęcie nie jest takie chętne. I to wszyscy doświadczamy w naszym życiu, że mając najlepszą rzecz do przekazania najbardziej, w najlepszy sposób chcieć ją przekazać to nie wystarczy. Okazuje się, że to przyjęcie nie jest tak chętne. A więc dobre ziarno, dobry siewca, ale okazuje się to nie wschodzi. Myślę, że rolnicy też doświadczają, że mogą mieć bardzo dobre ziarno, robić to według swojej najlepszej wiedzy, a jednak okazuje się, że to ziarno nie zawsze e, wschodzi, czy nie, nie zawsze jest ten przewidywany e, plon. Bo wiemy, że jeszcze jest mróz, albo nie ma, śnieg, albo nie ma, e, pada, nie pada, e, grat jest, albo nie ma, słońce jest, albo nie ma. Są różne jeszcze rzeczy po drodze, żeby to wzrosło. Oczywiście ziemia też może być lepsza lub gorsza. E, więc zawsze to jest tak, że mm, doświadczamy tego mm, że to ziarno jednak nie, nie wschodzi czy zaraz jest zadeptane ale tu jest to nawet proroctwo na ten temat przez Izajasza Bóg mówi, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu to jest proroctwo o tym, że ta dobra nowina o Panu Jezusie nie będzie przyjęta nie będzie przyjęta I to jest 53 rozdział 1 wiersz z tego fragmentu, który mówi tak szczegółowo o Panu Jezusie, o tym jego charakterze, o tym co się wydarzy, kiedy przyjdzie na ziemię, na temat jego cierpienia, ukrzyżowania. To widzimy, że ta rzecz już została przepowiedziana, że to nie, Pan Jezus nie będzie chętnie przyjęty i ta wieść po nim nie będzie chętnie przyjmowana a więc tutaj nie ma zaskoczenia i też nie ma gwarancji przyjęcia. Trzeba też powiedzieć, że nie ma sposobu głoszenia Ewangelii, po którym na pewno ktoś się nawróci. Czasem można powiedzieć, że to robimy może niezbyt dobrze, to głoszenie Ewangelii. Tu czy tam można by coś zmienić. Może tak być. Tym niemniej musimy powiedzieć, że nie ma idealnego sposobu Ewangelii, po którym na pewno ktoś się nabidzi. Jest. Jeśli ktoś ma taki, to proszę podać, będziemy stosować. E... Mając najlepszą wiadomość, poselstwo od Boga, być posłanym od Boga, a jednak, mając nawet dar od Boga, a jednak i tak okazuje się, że uderzamy jakby w ścianę, czy bijemy młotkiem, W kamień. Serca są twarde. Któż uwierzył zwiastowaniem naszemu? A więc w tej Ewangelii wszędzie się przeciwstawiali w przeszłości, i do dzisiaj tak jest, że trafia Ewangelia na ciągle nowe sprzeciwy. Ale czy to oznacza, że nie należy jej przekazywać dalej w jakikolwiek sposób? Oczywiście. Nie, też i o tym mogę następnie wiesz. <śmiech> 14-15 wiersz mówi o naszej odpowiedzialności, o ogłoszeniu, a 16 i dalej te wiersze mówią o tym, że z ludzkiej strony jest to odpowiedzialność przyjęcia Ewangelii. Bo tutaj widzimy, mamy, jak mają wzywać, którego nie uwierzyli, a jak mają uwierzyć w tego, którego nie słyszeli i tak dalej, piętnasty wież, a jak mają zjastować, jeśli nie zostali posłani, a jak napisano, o jak piękne są nogi, a tu szesnastym jest napisane że nie wszyscy doznali, dali posłuch dobrej nowinie, mówi bowiem Izajasz, Panie, którzy uwierzy w zjastowaniu naszemu to jest chyba wzięte z Izajasza z 53 rozdziału z pierwszego wiersza 53 rozdział Księgi Izajasza pierwszy pierwszej jest napisany Kto uwierzy w wieści naszej a ramię Pana komu się objawiło i dalej jest opisany właśnie nasz Pan Jezus, który wyrósł bowiem przed Nim jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi i tu jest mowa o tym, że Pan Jezus przyszedł na tą ziemię i ktoś uwierzy w to właśnie, że On przyszedł w Betlejemie nie było dla Niego miejsca W Nazarecie wypchnięto go z miasta, w Samarii nie przyjęto go, a przecież on był tym, który najlepiej umiał głosić Ewangelię i najlepiej e, rozgrzewał serca i był najwspanialszym słońcem, które e, oświecało te serca. Weźmy, weźmy apostoła e, Pawła, który powiedział do Agrypy, że, e, że dał... E, że dał opowiadać małym i wielkim. To jest dzieje apostolskie. szósty rozdział yy, chodziło mi o to słowo że dał y, świadectwo małym i wielkim że y, apostoł Paweł był posłany do tych wielkich dostojników i akurat w momencie kiedy yy, <grym> wiesz, dziękuję <grym> Tu jest napisany 22 wiersz, 26 rozdział Dzieje Apostolskich. Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną, aż do dnia dzisiejszego, postałem się, dają świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie. Także widzimy, że apostoł Paweł nic innego nie mówił, jak to, co było już napisane. I tym samym Słowo Boże jeżeli jest przez nas głoszone, to nie musimy mieć specjalnych względów, znaczy wyuczonych sposobów, bo one oczywiście nie mają tutaj znaczenia, jeśli Duch Święty przez nas nie przemawia i Duch Święty serc ludzkich nie otworzy, to choćbyśmy umieli najlepiej komuś opowiadać i byli najlepsi słuchacze, to i tak swoich serc nie otworzą, także to jest dzieło Boże i jest napisane w innym miejscu, jeśli Ojciec kogoś komuś serca nie otworzy, to do tego nie przyjdę. Także Słowo Boże, które pokazuje nam, że musimy y, u, oczywiście mieć te nogi y, obute, żebyśmy mieli te y, buty na nogach, ale też musimy mieć i z drugą stronę, to znaczy być y, tymi, którzy wiedzą, że to nie od nas należy to głoszenie, ale tylko od Boga, jeśli otworzy serce. Yy, sami po sobie wiemy, że jeżeli Ewangelia do nas doszła, to tylko dlatego, że Bóg nam otworzył serce, to tylko dlatego to słowo, żeśmy zaczęli czytać, tylko dlatego, że Bóg po prostu sprawił płaskę dla nas. I jest napisane, kto uwierzy, w zwiastowanie naszemu. I to, yy, zobaczmy, Bóg sprawił w Chrystusie, Tak, wielkie, tak wielki cud, Bóg wstąpił na ziemię, On, który przekonywał ludzi o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, oczywiście Duch Święty, ale sam Pan Jezus to robił i nam pozostawił ten sam przykład. Jego, jakby można powiedzieć, pchała miłość do tego, aby innym opowiadać i nas ta sama miłość pchała do tego, abyśmy mogli innym opowiadać to właśnie my wiemy, że ludzie, kiedy nie uwierzą, idą na wieczne potępienie i to powoduje, że bierzemy kalendarze i może powiedzieć, że innym ludziom podajemy. Że opowiadamy Ewangelię w ten i w różny sposób. To właśnie, to właśnie ta miłość, która, że widzimy, że ten człowiek, jak się nawróci, umrze, wieczne potępienie. Także mamy tą świadomość. Ludzie niewierzący tego nie wiedzą, a my mamy tą świadomość i dlatego to czynimy. I na pewno Możemy się pod tym wszyscy razem podpisać, że za słabo to robimy, ale Bóg nam daje na tyle czasu i na tyle łaski, że możemy to zrobić i yy, dlatego yy, właśnie nasza strona niech będzie wykonana, że tak jak apostoł Paweł, w biegu mego dokołałem pracę wykonałem i teraz yy, odłożony mi jest wienie sprawiedliwości, także żebyśmy mogli wszyscy powiedzieć, że tego biegu żeśmy dokonali, że, żeśmy tą pracę, którą Pan Jezus nam powierzył, wykonali. Na pewno y, wiele żeśmy jeszcze mogli zrobić, ale tym samym Bóg nam daje tyle, ile możemy. I niech bo będzie za to Jemu chwała. Jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? My wiemy, że zostali posłani. I to Pan Jezus mówi m.in. w Mateusza 28 rozdział do uczniów. 28 rozdział Ewangelii Mateusza. A Jezus od 18 wiersza. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.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 nie głosił, albo też w innym miejscu dzieje apostolskie, 20 rozdział mówi, że nie jest winien niczyjej krwi. I tutaj nawiązuje on do słów Ezechiela, który mówi, że jeśli wiesz, że bezbożny jest na drodze do zagłady i go ostrzeżesz i ten bezbożny nie posłucha, to ten bezbożny sam sobie jest winien. Ale jeżeli go nie ostrzeżesz i on pójdzie na zagładę, to jego krew jest na tobie. Ty jesteś winien jego krwi. I Paweł tak, ten starotestamentowy przykład, bierze do nas chrześcijan. W 20 rozdziale dziejów, że on nie jest winien niczyjej krwi, bo zawsze zwiastował wolę Bożą. I też mamy... Yy, tutaj to zagadnienie. Co to jest skuteczna ewangelizacja? Skuteczna ewangelizacja to nie jest coś, co przynosi więcej lub mniej nawróceń. Bo mamy przykład ze Starego Testamentu, na przykład Jonasza, który został wysłany, żeby głosić słowo w Niniwie. I on zamiast pójść do Niniwy, uciekł przed Bogiem i Nie chciał pójść do Niniwy. Ale jak w końcu został zmuszony przez to, że Bóg zesłał, wyznaczył rybę, która go połpnęła, i później trafił w końcu do tej Niniwy, to nawróciło się czytamy, że całe miasto. 120 tysięcy ludzi tam mieszkało ponad to wiele bydła. Czyli można by powiedzieć, patrząc na efekty że ten Jonasz, który mówił bez przekonania, niezadowolony z efektów, bo potem czytamy, że się obraził na Boga za to, że tyle nawróceń było, to, to była źle wykonana praca ewangelizacyjna, czy dobrze? To nie ma znaczenia. On po prostu w końcu wykonał pracę i zostało to przez Boga użyte. Natomiast... Mamy przykład z Łukasza, ósmy rozdział, gdzie jest powiedziane o Panu Jezusie, jak On tą służbę wykonuje przez swoich sług. Pokazuję tutaj 8, 5 Łukasza. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je,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 I widzimy, że potem dalsza interpretacja tego od 9 do 15 wersetu pokazuje, że to człowiek decyduje, jakiego rodzaju glebą jest. Czyli pada na niego słowo, pada na tą glebę słowo i teraz to ja jestem odpowiedzialny za przyjęcie, czy ja to słowo będę chował, żeby ono wykiełkowało i wyrosło, Czy raczej uczynię swoje serce twarde, jak taka kamienista gleba, i jeszcze dopuszczę do siebie jakieś inne głosy. I tutaj jednoznacznie widzimy, że ten siewca nie jest kimś, kto dyskryminuje. I my, jak głosimy Ewangelię, mamy po prostu mówić Słowo Boże, jakie ono jest, a nie zastanawiać się, czy ten człowiek uwierzy, Czy ten człowiek, który ma tyle tatuaży, czy on jest godny tego, żeby słyszeć? A może tylko elegancki, pod krawatem powinien słuchać? A może w dobrym samochodzie? A może ten śmieciarz też może chciałby usłyszeć, co zbiera puszki? Nie ma różnicy, bo każdy potrzebuje Zbawiciela. I jeszcze Koryntian 2 Koryntian 2,16. Tam widzimy y, też, że to nie jest nasze zadanie to oceniać. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział, 16 werset, w zasadzie 15 do 17. Paweł tutaj mówi, zaiste myśmy wolnością chrystusową dla Boga, wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tego kto jest zdatny. Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Więc nie mamy mieć nastawienia handlarskiego, czyli że my coś chcemy z tego dla siebie, jakieś korzyści. Bo są takie nauki, że będziesz miał lepsze miejsce w niebie, jak będziesz głosił Ewangelię. Nieprawda, nie ma czegoś takiego. Obowiązek głoszenia Ewangelii leży na każdym, kto uwierzył. I to jest po prostu rzecz normalna, że się zwiastuje, opowiada Słowo Boże. I też tutaj widzimy, że jest to porównane do wonności. Zapach znowu rozchodzi się równo. To nie jest tak, że zapach w jedno miejsce dociera bardziej do innego, mniej. To jest nawet w fizyce takie prawo, że jeżeli mamy jakiś, jakąś substancję, to ona w danym pomieszczeniu rozchodzi się równomiernie. I to, to jest właśnie taki przykład, że my mamy bez wymówki, bez podzielenia ludzi, bez segregowania ludzi, wszystkim tak samo dawać możliwość usłyszenia poselstwa. 7 brat z Anglii mówił o tym, że e, jego znajomy starszy brat przez nie wiem już teraz czy to było 20, czy to było 40 lat gdzieś tam był e, w Irlandii po to, żeby e, głosić Ewangelię był w tej katolickiej części Irlandii no i efekty były prawie żadne tak mierząc to naszą miarą ilość nawróceń potem po tych kilkudziesięciu latach pojechało dwóch młodych braci, którzy tam byli krótko I nagle e, ileś osób w krótkim czasie przyszło do wiary i to było takie, e, takie wyraźne i mówi, e, jak to zmierzyć? To ten brat przez te, już nie pamiętam, 20 czy 40 lat, on to robił źle, czy to był złym świadectwem, a nagle ci młodzi, co przyjechali, e, czy to no, oni zrobili coś, czego tamten nie zrobił? Mówi, to takich rzeczy się nie zmierzy. E, my mamy robić to, co Bóg nam kładzie na serce, Może tak było, że oni zebrali, można powiedzieć, żniwo tego, co ten brat siał przez lata. Mogło tak być. Ale też i z tego, co słyszeliśmy tego fragmentu, co teraz Krosiak czytał, też jest i to prawdą, że właściwe głoszenie Ewangelii mierzy się nie tylko nawróceniami, ale też przekonaniem czy zrozumieniem tej Ewangelii, I ostatecznie tym, że ludzie na podstawie tego, co słyszeli, pójdą na wieczne potępienie. Czyli mierzy się nie tylko nawróceniami, ale także potępieniami. I tego oczywiście my nie zmierzymy, ale tu Słowo Boże mówi o tym, że to Słowo dla jednych jest, wskazuje, czy da, otwiera im niebo, dla drugich otwiera piekło. Bo słyszą drogę ratunku, ale jej nie przyjmują. Więc jeśli ktoś słyszy rzeczywiście to słowo, jakieś słowo z Biblii, słowo wezwanie do pokuty, ale nie idzie za tym, to, to także jest skuteczne, to co było ogłoszone. To coś staje się słowem, które sądzi tego człowieka. Czytamy w 17 wierszu, że wiara jest ze słuchania. Czyli jak mogę uwierzyć? Czy ja mogę przypomnieć swoje nawrócenie. To ten ktoś mi powiedział Jezus jest drogą. Ja to usłyszałem. I że tylko, tylko Jezus jest tą drogą. Nie ma różnych innych dróg. I potem usłyszałem, że potrzebuję Jemu wyznać swoje grzechy. A kiedy już wyznaję, to jestem zbawiony. Musiałem to usłyszeć. E, a więc wiara jest ze słuchania. Tak jak tu wcześniej e, słyszeliśmy, jak mają uwierzyć, jeśli nie słyszeli. Więc jeśli ktoś słyszy, to ma wszelką możliwość po temu, żeby uwierzyć. Mamy taki przykład z dziejów apostolskich. XVI rozdział Lidii, tej sprzedawczyni Purpury. 14 wiersz. Przysłuchiwała się też pewna bogobolna niewiasta. Przysłuchiwała się. A więc słuchała tego, co Paweł mówił, a potem czytamy, że Pan otworzył jej serce, a więc uwierzyła. Jakby to proste, ale najpierw musiała słuchać. Jeśli ktoś nie wierzy, to najpierw dlatego, że nie słucha. Kiedyś tak ktoś powiedział do człowieka, który sprzeciwiał się Ewangelii, wiesz dlaczego nie wierzysz? Bo nie chcesz słuchać. Jeśli ktoś nie jest gotowy, żeby to w ogóle przyjąć, no to oczywiste jest, że też za tym nie pójdzie. To słowo chrystusowe to jest właśnie to słowo po Chrystusie. Słowo Nowego Testamentu. Oczywiście to, jeśli nie wiemy, co powiedzieć, to najlepiej powiedzieć Ewangelię. Jezus Chrystus umarza za nasze grzechy. Każdy, kto wierzy w Niego, jest zbawiony słowo chrystusowe, słowo, które mówi na temat zbawienia, czy też może jakiś cytat z tego, co Pan Jezus mówił. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To, to jest właśnie to, jeśli mówimy konkretnie o Panu Jezusie, czy to, co Pan Jezus powiedział, to właśnie jest to słowo chrystusowe. Chciałbym pójść dalej, 18 wiersz. Te następne wiersze właściwie, to jest kontynuacja myśli apostoła, właściwie potwierdzająca, że zbawienie jest z wiary i że jest dla wszystkich, nie tylko dla Żydów, to apostoł już i cytował i z V Mojżeszowej i z proroka Izajasza, 28 rozdział, to mam na myśli 11 werset tego rozdziału, który rozważamy z proroka Joela. To trzynasty werset. I teraz znowu cytuję z psalmu 19, Ten osiemnasty werset, który mamy przed sobą. To jest bardzo ciekawe miejsce, bo tutaj jest przykład tego, że Bóg mówi do ludzi przez naturę, czyli przez słońce, gwiazdy. Bóg przemawia przez stworzenie. I już to powinno człowieka y, y, y, kierować na Boga. Z pondergo można powiedzieć, że w, w naturze Bóg zawarł wiele duchowych prawd, i nieraz to jest w piśmie przytoczone. Na przykład deszcz jest obrazem Bożego Błogosławieństwa, mówimy deszcz błogosławieństw. Y, czy na przykład ten proces przemiany, y, jak jest gąsienica, poczwarka motyl, to mówi nam o nowych narodzinach. To w naturze to widać, jak to się dzieje. Czy też wiatr, to jest przykład Ducha Świętego. To, że wiatr wie. Czy, że Kościół, czy właściwie jak powstał, jest zobrazowany w tym, jak ta ziarenko pada do małża, czy do małży, I potem małż broni się, budując tę masę perłową. I w ten sposób powstaje perła. To jest obraz tego, jak powstał Kościół. To jest rzeczywiście cudowne, jak to Bóg zawarł. Ja myślę, że po to Bóg stworzył małże, żeby pokazać, w jaki sposób Kościół się zrodzi. To jest cudowne, że Bóg już to wszystko wcześniej zaplanował ale ten cytat z psalmu mówi nam też i coś jeszcze wskazuje na coś wyższego bo oczywiście niebiosa, firmament to wszystko mówi o Bogu ale Bóg przecież przemawia, oso przemawia osobiście z nieba tak jak słońce świeci i właściwie nikt na ziemi nie może powiedzieć, że tutaj słońce nie dociera słońce dociera wszędzie na całą ziemię promienie słoneczne, to tak samo i ten głos Boży jest słyszalny. I mamy kilka miejsc w Biblii, gdzie jest ten głos Boży się rozlega, na przykład w czasie chrztu Pana Jezusa. To jest Syn mój umiłowany, który ma upodobanie. Albo później też w Łukasza, Piąty rozdział 35 wiersz. Chodzi o to, kiedy byli apostołowie na górze przemienienia z Panem. To z obłoką odezwał się głos. Ten jest syn mój wybrany. Tego słuchajcie. Albo na innym miejscu Pan Jezus mówi, Ojcze, uwielbi imię swoje. I znowu odezwał się głos z nieba. I uwielbiłem. I Jeszcze uwielbiam. E, oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale mnie przy tym nie było. To prawda, ale mamy świadectwo tych, którzy byli i oni to potwierdzają. Mamy to zapisane w Ewangeliach, czy też w listach. O tym mówi na przykład Piotr w drugim liście. To na nim wywarło tak wielkie wrażenie, że wspomina o tym. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, siedemnasty wiersz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 to może uwierzyć tym, którzy to słyszeli, Którzy byli. Którzy doświadczyli tego. Nie wszyscy my mogliśmy dotykać Jezusa, ale byli tacy, którzy Go dotykali. Jan o tym pisze. Dotykaliśmy Go. I to właśnie tutaj jest, w tym wersecie. Po całej ziemi to się rozchodzi. I już właśnie w psalmie o tym jest powiedziane. A więc to wskazuje na to, czy Żydom, to jest taki dokument, że tak jak Ewangelia zwraca się do wszystkich ludzi, takie to świadectwo o Bogu zwraca się do wszystkich ludzi, bo słońce nie świeciło tylko w Izraelu. Słońce świeciło na całym świecie. I tak samo jest z Ewangelią. Nie zwraca się tylko do ludzi żyjących na wąskim skrawku gdzieś nad Morzem Śródziemnym, ale zwraca się do wszystkich ludzi. To jest napisane o Ewangelii, że ona zwraca się teraz Wszędzie, do wszystkich ludzi. Jeszcze w odniesieniu do tego 17. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo chrystusowe. Tutaj widzimy, że jest nie tylko potrzebne wygłoszenie, ale reakcja po stronie słuchającego. I chwilę później mamy przykład Mojżesza, więc druga Mojżeszowa 6,29 druga Mojżeszowa 6,29 w Brytyjce 68 strona Powiedział Pan do Mojżesza tak Jam jest Pan Mów do Faraona, Króla Egipskiego Wszystko co ja Tobie powiem Więc można by powiedzieć, że Mojżesz przedstawił mu wszystko, co Pan chciał. Nawet potwierdził to znakami, potwierdził to cudami, potwierdził to plagami i Faraon poszedł na potępienie. Dlatego, że Faraon zatwardził swoje serce i nie chciał słuchać i Tych cudów było bardzo dużo w ziemi egipskiej. Nie miał żadnej wymówki. Wiara jest wtedy ze słuchania. Jeśli tego słuchania nie ma, no to nie ma uwierzenia, nie ma wiary. Jeszcze przykład z drugiego Piotra 25. Drugi list Piotra, drugi rozdział 5. Werset. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie Ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Noe jest tutaj nazwany opowiadającym sprawiedliwość, zwiastującym sprawiedliwość. I też można powiedzieć, że tylko ośmiu weszło do Arki, ani jeden się nie nawrócił, choć przez 120 lat zwiastował tą sprawiedliwość i na pewno robił to prawidłowo. Chcemy też widzieć tą Bożą stronę, że Bóg, tak jak w tym przykładzie Noego, jakby zachowuje cały świat i też i e, oczywiście e, Nowy Testament chwali go za to, Noego. Także też i Bóg, który mówi przecież do tych sług, którzy dostali te e, miny czy talenty, to e, mówi sługo dobry i wierny, tym co małe byłeś wierny. Także widzimy, że Pan Jezus choćby i y, za nami tylko jeden człowiek się nawrócił przez nas, to dostaniemy od Pana Jezusa y, pochwałę, sługo dobry i wierny, wejdź do Królestwa Pana swego. Ja to tutaj podaję jako taką zachętę do tego, że mamy oczywiście y, robić dalej naszą pracę, ale też i to małe u Pana jest bardzo cenne i bardzo widoczne, I On chce po prostu nas za to nagrodzić i wiedzmy, że nie wielkie czyny wielu wierzących będą mocno nagradzane, ale wiara i miłość do Pana Jezusa, że to robimy po prostu z wiarą i ze względu na Jego miłość, którą On ma do nas, będziemy za to nagradzani. 205. Pierwsza zwrotka. 205. Pierwsza zwrotka.